prawdziwą historię. Ale ja nadal nie rozumiem, co z niej wynika. Dojdziemy i do tego. Na razie, jak pan zauważył, Markus Wolf znów odniósł znaczący sukces literacki. Jak pan sądzi, jak to na niego wpłynęło? No i na znam tego rodzaju, powiedzmy, w cudzysłowie, twórców. Od czubka głowy po palce stóp ogarnęła go euforia. Po czym zaczął patrzeć na otoczenie z góry. Może aż tak nie było, ale... Istotnie poczuł się bardziej pewny siebie Doszedł do wniosku, że nie wszystko jeszcze stracone A obóz nie jest wcale najgorszym miejscem na ziemi W związku z tym zaczął... A no, drogi panie Schmidgal Zaczął... Nie powiem mi pan chyba, że pisać wiersze? Ja, oczywiście, że tak Przecież tylko to go w życiu interesowało Zresztą i bez życzliwości komendanta prawdopodobnie zacząłby pisać Proszę to sobie wyobrazić, siadał codziennie przy stole, miał w ręku pióro. A skąd brał papier? A no z tym istotnie był problem. Yy, w Bergen-Belsen panował wzorowy porządek. Każda kartka papieru była policzona, a następnie rozliczona. A na szczęście istniał druk C3. A co to takiego? Arkusz, na którym spisywano stan majątkowy więźnia. Posiadane nieruchomości, oszczędności w banku, drogocenne przedmioty. Nie bardzo rozumiem, co to ma wspólnego z poezją? No, rzecz w tym, że druk C3 był jednostronny. A z drugiej strony... Można było napisać wiersz. Właśnie. No ale co on potem z nim robił? Po prostu wkładał do skoroszytu z dokumentami więźnia. A co mógłby zrobić innego? Nad drutami wstaje ranek. Nad drutami wiatr. Chodzę wciąż między drutami. Za drutami. Świat. Tak jest. Ty kanario ty. Gnido ty. Ale szwilo, ty wino, ale, ale co? ja zrobiłem? Jeszcze się pytał, Łajdak. Co żeś nagryzmolił na tych urzędowych dokumentach? Ale to, to, to, to, to, to, to tylko wiersze. Powinienem cię zastrzelić na miejscu. Czy ty, ty nie rozumiesz, że dokument urzędowy to świętość? Bartami! Bez dokumentów obóz nie miałby żadnego sensu. Do bunkra Ale ja błagam, panie komendant, ja przysięgam, ja już nigdy ani jednego ruchu. Ale, ale jednego słowa, się poprawię ja. dla byt laków. ja tylko chciałem, bo przecież pan sam. Zabrać go na módlę. Błagam, ja już nie chcę być poetą. Ja pluję na poezję. Ja pluję nie, nie chcę, nie, nie. Nad drutami się układa szary, smutny zmierzch. drucie przy mnie siada, a ten kruk to śmierć. I tu się wszystko kończy. Jak pan widzi, panie Schmidgal, mamy tu do czynienia z człowiekiem, który umarł za poezję. Można powiedzieć... Z literackim świętym Nie za poezję, drogi profesorze Tylko na skutek głupoty graniczącej z szaleństwem Nie wzruszyła pana jego historia Nawet gdyby wzruszyła Jako wydawca muszę powiedzieć wprost Grafoman jest grafomanem Niezależnie od okoliczności Nie, drogi profesorze Ja tych wierszy nie wydam Trudno może mi się uda namówić wydawnictwo uniwersyteckie. Do widzenia, panie Schmidler Do widzenia. A przy okazji intryguje mnie, jak pan zdobył te wszystkie wiersze. Nawet ten ostatni. Ona mi je przysłała. Herminie? Nie. Pani Elza. Wdowa po komendancie obozu. Dla niej. Markus Wolf jest wciąż najwspanialszym poetą świata. Było to słuchowisko Marka Ławrynowicza pod tytułem Grafoman. Wystąpili profesor Krzysztof Wakuliński, wydawca Adam Ferency, Markus Wolf, Łukasz Lewandowski, Herminia Blokał, Magdalena Różczka, redaktor Kazimierz Kaczor, urzędnik Włodzimierz Bednarski, gestapowiec Tomasz Marzecki. Komendant obozu Henryk Talar. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Janusz Kukuła. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 8 dzień lutego minęła 14. Justyna Mączka, zapraszam na wiadomość. Informacje o zabiciu Polaka przez talibów są wiarygodne, ale MSZ nie kończy działań dopóki nie dostanie oficjalnego potwierdzenia. W Iraku i Afganistanie nie ma dnia bez zamachu. Prezydent Obama żąda planu strategicznego. Marzenie o samochodzie elektrycznym zrodziło się jeszcze w XIX wieku, przypominają organizatorzy tagów motoryzacyjnych w Paryżu. MSZ wciąż nie ma potwierdzenia wiadomości o zabiciu polskiego inżyniera porwanego w Pakistanie. Wiceminister spraw zagranicznych Jacek Najder podkreśla, że zespół kryzysowy będzie działał do momentu, w którym władze pakistańskie nie przekażą oficjalnie tej tragicznej informacji. Jeśli tak się stanie, wtedy działania polskich służb skupią się na odzyskaniu ciała inżyniera. Na razie specjalny wysłannik MSZ-u Zanon Kuchciak kontynuuje misję w Pakistanie. O śmierci pracownika firmy geofizyki Kraków poinformowało wczoraj rano pakistańskie ugrupowanie talibów w terikę Taliban. Mówi doradca premiera do spraw bezpieczeństwa Jacek Cichocki. Tariq Taliban to są te ugrupowania, które stanowią największe zagrożenie, a jednocześnie są najtrudniejszymi przeciwnikami także dla wojsk pakistańskich, pakistańskich służb specjalnych. Porwania dokonywane przez to ugrupowanie mają charakter polityczny i negocjacje trwają bardzo długo i czasem niestety kończą się dramatycznie. Cichocki powtarza, że polski rząd nie ma tam możliwości interwencji i musi liczyć na działania władz Pakistanu. W czasie, gdy talibowie podali informację o egzekucji w rejonie porwania, trwały walki z siłami rządowymi. Wiceminister spraw zagranicznych Jacek